Dzień dobry, moim gościem dziś jest pani Anna Malinowska, Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych. Dzień dobry, dobry Daszbur. To, że lasy w Polsce są państwowe, to oczywiście wiemy, no ale to chyba ewenement na skalę światową, już na pewno europejską. Rzeczywiście, to rzadkość w Europie. W Europie głównie mamy lasy prywatne, chociaż oczywiście te państwowe też są, ale nie są tak duże jak, jak w Polsce. W Europie mamy różne konsorcja, prawda, firmy, spółki prywatne, natomiast w Polsce lasy są państwowe. To jest chyba najlepsza forma własności lasów, po pierwsze, no też ostatnio no bliska no może nie nasza, ale no leśnicy mogliby ją nazwać, że nasza, przeprowadzała badania. Jak to jest z walorami takimi przyrodniczymi, ze skarbami przyrody, z jakimiś złożami, z, z lasami właśnie? Czy lepiej jak właścicielem jest państwo, czy lepiej jak właścicielem jest prywatna na przykład spółka? No i badania wykazały, że w tym wypadku, w przypadku właśnie takich naturalnych skarbów, najlepiej, gdy właścicielem jest państwo. A dlaczego najlepiej? W ogóle lasy to jest także wartość narodowa, prawda? Na zachodzie, na przykład we Francji, czy w Niemczech, no można się natknąć na tabliczkę teren prywatny, wstęp wzbroniony. W Polsce oprócz tego, że lasy same na siebie zarabiają, że my nie bierzemy pieniędzy z budżetu państwa, Ach, nie, to jeszcze nie ma, dotacji nie, nie ma dotacji państwowych. Lasy państwowe jako jedna z niewielu państwowych firm dosyć dobrze prosperują, radzą sobie ze wszystkim, opierają się na rachunku ekonomicznym, a oprócz tego udostępniają jeszcze swe walory całemu społeczeństwu. To na czym zarabiają w takim razie? Lasy państwowe zarabiają na sprzedaży drewna, tylko i wyłącznie w zasadzie na sprzedaży drewna. Oczywiście są jeszcze jakieś dodatkowe dochody, typu na przykład dzierżawy, dzierżawimy swoje budynki, albo też jakieś łąki śródleśne. Mamy gospodarstwa rybackie, to plantacje choinek, ale to są niewielkie dochody. Utrzymujemy się głównie ze sprzedaży drewna. Czy to oznacza, że w Polsce w ogóle nie ma prywatnych lasów, czy są tylko lasy państwowe, jak, jak wielki obszar zajmują? Pewnie lasy państwowe odżymi. w Polsce zajmują 7,5 miliona hektara, lasów prywatnych mamy 2 miliony hektarów i razem wszystkie lasy i prywatne, i państwowe dają 9,5 miliona hektara. Lasów prywatnych jest bardzo mało. To są pozostałości praktycznie po tych obszarach leśnych, które kiedyś były w posiadaniu właśnie prywatnych właścicieli. Natomiast te prywatne lasy mamy w Małopolsce i w województwie mazowieckim, ale średnio las prywatny w Polsce ma kilka hektarów, także to są bardzo małe lasy. My tutaj żyjąc w dużym mieście często nie zdajemy sobie sprawy, że lasy ważne są dla nas chyba, nie tylko jako miejsce, gdzie można udać się na spacer w weekend. Przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo bezpieczeństwo ekologiczne państwa, czyli produkują tlen. Las jest takim barem tlenowym właśnie i pochłaniają dwutlenek węgla. Jedna dorosła sosna produkuje tlen dla czterech dorosłych osób, także w tym zakresie polityki ekologicznej las to jest podstawa. Kolejna sprawa, las to też dostarcza cennego surowca, czyli lasy państwowe w Polsce pozyskują około 32, no w tym roku będzie to 33 miliony metrów sześciennych drewna. Mają też ogromne znaczenie dla naszej gospodarki, bo przemysł drzewny i lasy państwowe wytwarzają razem 8% PKB, czyli to jest dosyć spora suma. Produkują drewno na potrzeby naszego rynku rodzimego, ale też na potrzeby rynków zagranicznych, bo na potrzeby naszego kraju wystarczyłoby około 15-16 milionów metrów sześciennych, ale przemysł drzewny u nas ma się dobrze, jest to dosyć silna branża, w związku z czym przemysł drzewny polski kupuje w lasach państwowych drewno, które później w postaci okien, mebli, podłóg wędruje na zachód. Tak wielki obszar leśny wymaga pewnie całego zastępu ludzi czy pracowników, którzy mogą, mogą pracować przy tym, tak? Tak, rzeczywiście. W tej chwili no, Lasy Państwowe to jest jedna trzecia Polski. Pracowników w tej chwili mamy 26 tysięcy. Są to ludzie w większości z wyższym wykształceniem. Jeszcze w 2000 roku pracowników było 100 tysięcy w lasach państwowych, ale Lasy Państwowe przeszły restrukturyzację, dzięki czemu no, nie spotkał ich los stoczni, kolei czy też kopalni. Także Lasy Państwowe są w rankingach i z Europy Środkowo-Wschodniej, w rankingach polskich no dosyć są na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o, o zysk, o stan ogólnie. Jesteśmy dziewięćdziesiątą firmą na 500 firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości. W związku z tym, że państwo przeprowadzali restrukturyzację, redukowali liczbę pracowników, czy łatwo zostać leśnikiem dzisiaj? Chętnych na takie posady jest, czego dowodem jest chociażby to, że powstały wydziały leśne na przykład na innych uczelniach niż do tej pory, także na prywatnych uczelniach, ale takie trzy największe ośrodki leśnictwa w Polsce, gdzie się tego leśnictwa można nauczyć, to oczywiście SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ale jest jeszcze kilka innych miejsc w Polsce, gdzie takie wykształcenie można zdobyć, więc jeśli takie studia są otwierane, to dowód na to, że jest zapotrzebowanie na taki zawód. Osoby, które idą na leśnictwo, no nie muszą być leśnikami, bo na leśnictwie uczy się i ekonomii, i geologii, także to są osoby, które później można spotkać w wielu innych pracach, w wielu innych branżach, ale zawód leśnictwa leśnika, podobnie jak zawody lekarza czy też prawnika, ma to do siebie, że często jest zawodem dziedziczonym. Zazwyczaj leśnikiem zostaje osoba, która w rodzinie miała takie tradycje, czyli że tata był leśnikiem, dziadek był leśnikiem, także często przez wiele pokoleń ten zawód tam był. Stąd też, zawód no, z tradycjami. Tak, zawód z tradycjami, stąd też te osoby mają zaszczepionego tego bakcyla leśnictwa już w domu i później nie wyobrażają sobie innej pracy, że mogliby gdzie indziej pracować. Porozmawiajmy o troszkę trudniejszym problemie, mianowicie no, lasy są państwowe, każdy może sobie do nich wejść, To jest oczywiście każdy bardzo Każdy sobie dobre. może do nich wejść, każdy e... może zbierać w nich grzyby, może z nich... Y -y -y w nich zbierać jagody. No dobrze, ale niektórzy przyjeżdżają czy wjeżdżają do lasu po to, żeby wyrzucić śmieci. Jak sprawić, żeby ludzie zamiast wyrzucać śmieci do lasu zaczęli bardziej o te lasy dbać? Należy tutaj zmienić mentalność ludzi. Od tego przede wszystkim zależy, czy te lasy będą czyste, czy te lasy będą brudne. I niewątpliwie należy zmienić system prawny. To znaczy, żeby gminy bardziej egzekwowały to, czy ktoś ma podpisaną umowę na wywóz śmieci i sprawdzały to, ile w tym domostwie znajduje się osób. Bo czasami jest tak, że mieszka 15 osób, a dwie osoby są w tym rejestrze jako osoby, które tam mieszkają i śmieci są liczone na dwie osoby, a nie na 15 osób. Także tutaj przede wszystkim duża rola w tym gmin, aby odpowiednie prawodawstwo zostało wprowadzone i było egzekwowane. Jeśli ktoś przyjedzie w nocy wyrzucić kilka worków ze śmieciami, no to trudno mu to udowodnić, trzeba by chodzić za wszystkimi, śledzić. Ich. No dokładnie, a Lasy Państwowe akurat no, nie mają aż takiej kadry, bo to trzeba by było postawić 100 strażników leśnych na jednym kilometrze kwadratowym, także my nie jesteśmy w stanie temu sprostać finansowo, a nie organizacyjnie. W związku z czym, tak jak już powiedziałam, tutaj zmiany należy szukać w mentalności ludzi. I Lasy Państwowe edukują w zasadzie społeczeństwo, bo od kilku lat ciąży na nas obowiązek edukowania społeczeństwa. I my zaczynamy od tych najmłodszych, od przedszkolaka. Jesteśmy w liceach, jesteśmy w gimnazjach, jesteśmy w szkołach podstawowych i w przedszkolach. W jaki sposób? W różny sposób. Zapraszamy dzieci do lasu, uczymy ich lasu, tłumaczymy im, co tam robić wolno, czego robić nie wolno, jak ten las nam pomaga, do czego ten las służy, czemu nie wolno w nim śmiecić, jak się w nim zachowywać. Dużo takich po prostu ciekawostek przyrodniczych. Tworzymy ścieżki edukacyjne, izby edukacyjne, ośrodki edukacji leśnej, czyli takie miejsca, gdzie możemy się dowiedzieć wszystkiego o lesie i jest tam osoba, która takie zajęcia prowadzi właśnie. Współpracujemy ze szkołami, z różnymi organizacjami pozarządowymi. No i również prowadzimy dużo różnych konkursów z zakresu wiedzy o lesie, wiedzy przyrodniczej. Jesteśmy obecni w mediach. Duży nacisk właśnie kładziemy na to, aby ten przekaz, nasz przekaz był obecny w mediach. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Dziękuję bardzo. Dasz bur. Dziękuję.